Dzisiaj rozmawiamy o polskich grach dla tych, którzy zapomnieli <grystanie> Cieszę się, że jest taka ogromna frekwencja ale to pewnie wynika z jakiejś przerwy to, o ile się nie mylę, to około miesiąca tak, bo miesiąca, trzy tygodnie nas nie było wakacje się skończyły, także już wracamy Pytanie na rozgrzewkę to Wasza ulubiona polska gra? Od razu, zanim się pospią tytuły ja powiem, że moja to Dead Island ale to już chyba nie jest zaskoczeniem dla wielu <grystanie> osób i czekam na wasze propozycje Uwzlana ja, ja jeśli mogę najpierw, bo zastanawiam się nad tym tematem i rzucę to bo chciałbym, żebyśmy zdefiniowali co rozumiemy przez polskie gry, <gry> bo są przynajmniej trzy możliwości jedna możliwość to jest, są gry zrobione przez Polaków <gry> a druga możliwość to jest gry zrobione za polskie pieniądze <gry> a trzecia możliwość to są gry, które mają nie wiem, wątki polskie, w sensie treści mhm. i na przykład ta druga możliwość, gry zrobione za polskie pieniądze to się może wydawać absurdalne, ale na przykład w filmach tak się dokładnie definiuje nie mówimy o polskich filmach, kiedy filmy są robione w Hollywood, nie wiem, jak Agnieszka Holland kręci film w Hollywood, to nie mówimy, że to jest polski film, więc e... chociaż w Polsce jest taka maniera, żeby wtedy mówić, mówi że się to od... jest od... Nie, no, podkreśla się, że jest polska reżyserka ale jednak mówi się, że jest to film amerykański mhm. tak? czy angielski, czy... A więc jak. Nie jest to dla mnie jasne, bo to tak naprawdę nie wiem, taki bullet stąd, to ja nie wiem, kto w jednej definicji będzie polska gra, w drugiej nie. Więc.. Wydaje mi się, że najczęściej się mówi o tym, że gra jest Polska wtedy, kiedy została zrobiona przez Polaków. Przez Polaków. Zazwyczaj tak jest, ale możemy na ten temat no nie, też podyskutować, to, bo to... Zupełnie tak serio mam taką wątpliwość. nie ma, przynajmniej ja zazwyczaj tak o tym myślę. Kiedy słyszę polskie gry, to wtedy szakałem, że to jest polskie studio. Dobra, dobra. I tak to chyba To podział. wspomniany Bullet Storm byłby moją ulubioną grą. A to się nie liczy, bo jak <grym> ci powiedział. No tak, to się mówiłem bardzo, tak, tak, tak. <grym> no to ja pójdę w retro, takie totalne retro ale powiem to zupełnie serio, bo rzeczywiście jest taka gra z którą spędziłem najwięcej godzin w życiu mm -hmm. i to będzie Blockout Blockout to jest taki trójwymiarowy Tetris, który jest przed mm. bardzo wielu lat i to jest Polsce, gra zrobiona przez Polaków, chociaż za, za, zdaje się, że jako outsourcing z firmy amerykańskiej jakaś w ogóle przedziwna to była rzecz bo, e, i Polacy zrobili wtedy taką właśnie, hmm, była chyba wydana przez firmę California Games, ale to nie to byli Polacy. To California Games, California Dreams. California Games. Zrobiła tę grę, a za granicą znaczy mm, mi się wydawało, że takie rzeczy. Przecież piosenie, wydawcy, nie pamiętam. Z, nie, znaczy, wy się mylicie chyba wcześniej jej też zaczął, mogło ma coś tym Mogło być nieje w tym Znaczy, Telefonat i robiła coś dla niej, ale teraz sobie nie mogę przypomnieć. Ale to jest gra, którą pamiętam, to była taka moja gra, podczas kiedy pisałem większość prac na studiach, siedziałem, kiedy. To jest znowuż z nostalgią. Zobierzałem się przy blokaucie zawsze. tak, że sprawdziła na tę gigantyczną ilość godzin kiedy się potem dowiedziałem, że do Polacy, to byłem zadziwiony, ponieważ nigdzie tam nie było to nie nie manifestowało się w tej chwili. ale jako ciekawostkę powiem, że ci sami ludzie zrobili potem w kooperacji z tą samą firmę z firmą grę, która e, e, której w ogóle nikt w Polsce nie zna, to jest zabawne przynajmniej z ludzi, z którymi rozmawiałem zaraz przetestujemy, czy wy do niej słyszeliście i to jest gra, pod którą jest Solidarność to jest taka strategia ekonomiczna, gdzie po prostu przechodzimy lata solidarności i naszym celem jest po prostu albo nie wiem, powtórzyć historię, albo zmienić sytuację i tak dalej. W ogóle w Polsce praktycznie nie znalazł. Znaczy, znaczy, dlatego nikt nie słyszał, do tego, że ona tak naprawdę nigdy nie została wydana. No bo to były te czasy, kiedy ona <grym> a... nie była wydana, to już prawie Nie, nie. Historia była taka, że. Lokał no, też nie był wydany technicznie rzecz znaczy, biorąc. Znaczy, tak, to to właśnie w każdej, każdej bo... Nie, bo... bo... <grym> właśnie chodzi mi o to, że w odróżnieniu od lokautu yy, ta gra nie znalazł wydawcy, ponieważ została skończona tuż przed zamknięciem samego studia. A. I to, że ona się później pojawiła, ten to był wynik jednego z pracowników, który który po prostu jak mówię, uwolnił grę w internecie. Znaczy czy nawet na nie, nie, pamiętam, nie, nie, nie pamiętam dokładnie tej historii. No ale no, sama gra w sobie oficjalnie nigdy nie została wydana. No, nie widziałem tego. Okay. I rozumiem, że ona teraz też nie jest jakoś dostępna. Ja, ja jestem znalazł jest... na jakichś sajtach abandonware takich mhm. e... na, na obrzeżach internetu. No <grym> nawet nawet nie wiem Tak bardzo na obrzeżach, bo faktycznie wiadomo, że na tych stronach abandonware mhm. to są takie rzeczy, które są bardzo bardzo w szarej strefie, czyli oni twierdzą, że są bandą, a one są sprzedawane na, stimie, na przykład, tak? E, ale w przypadku tej gry to raczej wygląda to naprawdę prawdopodobnie ponieważ jej nigdzie nie ma faktycznie poza tymi stronami To teraz prawdopodobnie przyczynimy się do wypromowania tej gry Właśnie No tak, ja, polecam się zorientować się co to jest nie wiem czy polecam ściągnąć, bo nie wiem czy to jest lokalne. ale polecam się zorientować Okej okay. Nikt się już więcej nie chce podzielić swoją ulubioną grą. Nie wierzę. Polską grą. Może się tu ja chmierzymy. No, coś Tak, by the way, jest Mirek. Dobry. Tak. W ten razie Pottery. jest to gra na Androida, która na iOS. To że jest przez Polaków. Zdrowiała też przez Polaków. Z Wrocławia. To jest Uffin's Dream Sklewicu. Chłopców się grało. I w każdym razie, że to spadł Pan trzy lata temu, to nie przyjemna, jeżeli nie, podróżujemy MPK, które będzie tutaj można zabić przy nich czas, to jest pomagająca, chyba żeby się dorzekał. <grym grym grym> przyznam szczerze, że nie znam tej gry, także trudno mi się jakoś do tego ustosunkować. Chyba to ma zbyt za free nawet na googlionie. <grym> A jeszcze, jak ona się nazywała? Potery. Tak, Spokojnie. No to co, no to ja jeszcze może w kontekście tego, co wczoraj widzieliśmy na Interactive, to już jakiś czas temu, jakby to jest takie moje odkrycie, w, przy okazji właśnie tego marketu, o którym rozmawialiśmy jeszcze przed tą sekcją nagrywaną, no to oczywiście serce zimy, nie wiem, czy ktoś słyszał, no potakiwania, serce zimy. No gra, która jest, to znaczy gra, no to jest tak naprawdę interaktywny audiobook, który można by powiedzieć, że ma taką formę RPG, że się wcielamy... w takie Tak, Jarosław Beksa jest twórcą i wcielamy się w w postać młodego żołnierza armii napoleońskiej i to się akurat toczy w tym momencie, kiedy tam Napoleon leci sobie na Rosję. Więc... Więc to jest całkiem fajne, tam jest ciekawa obsada, bo tam chociażby w rolę narratora się ten czączeskim wciela. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, to sobie pobierze, bo gra jest dostępna, chyba jest taka po skończona wersja, ten prototyp jest dostępny, na pewno można w jakimś wariant można sobie za, tak? jest za darmo. Ja no, jestem pod ogromnym wrażeniem, raz, że fajna forma, bo się wcześniej nie spotkałem z czymś takim. E, a dwa, że no, rodzimy produkt, to tak, tym bardziej. czy to jest Pierwszy. zrobione na zasadzie takie jak były te powieści y paragrafowe, tak? Tylko że wersje wersji To są takie trochę, to wygląda trochę jak tekstówka. E, z tym, że no mamy jeszcze tą możliwość odsłuchania tego. Że to jest bardziej to, zaawansowane. Czytuję, są dialogi normalnie odgrywane, są jakieś parablane. No tak, tak, to jest mietosze. taka tekstówka, można powiedzieć, kolejnej generacji. To jakby tak. granie polega na tym. Znaczy, właśnie, ale tekstówka bardziej, czy paragrafówka? To znaczy. Czy wybory są, czy, czy, ja, czy ja eksploruję przestrzeń, tam mogę tak. oglądać przedmioty, na przykład? Tak, tak. Eksploruje Aha. się przestrzeń, chodzi się po Aha, okay. e, pomieszczeniu. Tam zresztą autor pokazywał w trakcie tej prezentacji taki e, taki rozrysowany, bardzo skomplikowany graf, w którym właśnie pokazywał, jak mieszkanie można zwiedzać, więc to jest, no pod względem narracyjnym rozbudowana dosyć produkcja. Jeszcze jej nie skończyłem, e, ale polecam naprawdę warto się zainteresować, jeśli ktoś ma czas i ochotę. No zgadzam się, akurat te, ten projekt jest naprawdę fajny i mam nadzieję, że może jeszcze jakoś się rozwinie, nie wiem, może autor tej gry jeszcze jakoś pomyśli nad już kolejną częścią albo nad czymś podobie, bo wydaje mi się, że pomysł jest naprawdę fajny, także to był mój faworyt na wczorajszym festiwalu, no, niestety się nie udało, czy ktoś jeszcze? Jakieś polskie gry? Świeci, że nie że mój jest nie wymienił mimo że jest polską grą To chyba nie dużo osób, na które go lubią, No mhm. ale tutaj... Czyli wanic zbytnio nie ma ulubionego. Ja, ja, ja, wiedźmi... Bardziej wiedźmi... przepadam za gotykiem. Przyznam się, że ja chciałem. Ale, wiedźmi... ale gotyk nie jest Wiedźminą ale... grą. No nie jest polską grą, dlatego Wiedźmina tak nie wymienia za, ja ja tak z... ja za bardzo. Bo jednak Wiedźmin jest solidną grą, ale ten klimat, który był.. Ja mogę wymienić to z mojego na polska gra. Pierwszy Wiedźmin. Pierwszy. Jak wczesne warunki techniczne i możliwości to jest naprawdę światowa klasy. No i jest to chyba prawdopodobnie gra polska, która osiągnęła największy sukces Bez Bóg Bez zdania. Była czy, bardzo mocno był promowana. Czy jeżdżęsowy, czy finansowy, filmy... czy, czy medialny? Hmm. Medialny na no, tak? pewno. Finansowy Dead Island miał większe zdecydowanie. Tak? Ale... E... To mnie absolutnie nie dziwi. Dodałem <śmiech> <śmiech> to fantastyczne. Muszę wybaczyć, że ja dzisiaj będę co chwilę takie wtręty. Ale... <śmiech> Znaczy też trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ten sukces zagraniczny Dylan, to, to trzeba przyznać, że mimo wszystko ma o wiele bardziej uniwersalną tematykę i temat też to jakby to wykorzystanie motywu, że mamy tą plagę zombie na rajskiej wyspie. No to on chwycił, tak? A Wiedźmin może No i mieli fantastyczny część... trailer. Tak, zdecydowanie. A wracając do Wiedźmina, no to jednak ta pierwsza część, to ona była dosyć specyficzna i pod względem mechaniki i tematyki i na zachodzie trochę gorzej się przyjęła. Stąd też, no, ta przemiana w drugiej części, tak? Że tam już jest tak bardziej... Widać, że to, to fantazja zostało mocno u no, no, jest bardziej uniwersalnie. Tak? W jej części to ma być też. No dobrze, ale skoro już więcej tytułów się nie pojawia, to jeszcze no, nawet mina chyba 7. przyjdzie czas. Jeszcze jeden. Mogę jeszcze dorzucić jeden. Jeszcze jeszcze jeden. Co prawda, jakbym miał podać się ulubiony, to też bym podał bulletstorm, ale jest jedna seria, która też moim zdaniem jest warta wspomnienia. Sniper Gustave. Nie. <głosy> Pudło? <głosy> nie. Z... Mianowicie chodzi mi o serię strategii R. Która Aha, za okay. granicą. Zdobyła pewną rzeszę panów na pewno i to jest, to jest, to jest bardzo. To, jest, to są bardzo dobre RTS-y. Tak. Tak. Wyszły, wyszły trzy, w sumie to chyba nawet pięć tytułów z całej serii. Każda na dosyć efektownym silniku jak na tamte czasy. No to y, powstała w studiu Riot Pan, która y, po w tej serii przyniosła się całkowicie na RPG i tworzy, tworzy, zaczęła tworzyć serię Two Words, która moim zdaniem jakoś zbyt zachwycająca nie była. Też nie jakoś to Dobrze, w takim razie już sobie trochę tytułów powymienialiśmy, to jakbyście określili takie, ja wiem, że to jest trudne, bo to zawsze zależy od przypadku, od konkretnej gry i tak dalej, ale jednak Jakbyście mieli określić tak polskie gry jako ogół, to one byłyby bardzo... Można by było je określić jako dobre, jako jakieś mające coś interesującego do pokazania, coś jak ta rosyjska animacja, o której rozmawialiśmy Chyba przed... Właśnie by było, gdyby było ich więcej. Czy chodzi to, coś specyficznego dla polskich gier, tak? Tak, czy można... albo czy one są wrażliwe, na przykład, nie wiem, tym, że są jakoś dobrze wykonane, mają jakieś takie, nie wiem, rozbudowaną fabułę, dobrze to... Moim zdaniem, zupełnie szczerze, nie ma żadnej specyfiki polskiej Kompletnie. One są. Ja nie widzę różnicy po prostu pomiędzy polskimi grami, a grami, nie wiem, szwedzkimi albo niemieckimi. W tym sensie, że widzę różnice pomiędzy konkretnymi tytułami, ale, ale gdybyście pokazali mi jakąś grę, nie? Gdybyście pokazali mi Bulletstorm, gdybyście pokazali mi Wiedźmina, rzeczywiście pierwszego, nie, ale drugiego, na przykład zapytali, gdzie była zrobiona ta gra, ja nie wiedział, I w życiu mi się nie domyślił. Tak samo jak z tym lockoutem, o którym nawet wspomniałem, że się w życiu nie domyśliłem, że to jest polski. Mi się wydaje, że nie ma tej specyfiki i nie być to jest coś złego. Po prostu być może też to może powiedzmy tak jakoś... Uh, my tu przyjęliśmy ten klucz narodowy, który jest ogólnie jakby znaną rzeczą. Przyjmuje się ten klucz narodowy w odniesieniu do kultury bardzo często. Ale też nie oszukujmy się, że on jest w dużej mierze fikcją. No, w szczególności w takiej dziedzinie jak informatyka, i w której ludzie są obycie z internetem, z popkulturą, która najczęściej jest ponadnarodowa. Więc najczęściej ci twórcy są wychowani przez... Twórcy Wiedźmina są wychowani przez te same filmy i gry, co twórcy, nie wiem, GTA. Więc teraz problem polega na tym, że ci ludzie w gruncie rzeczy, gdybyśmy z nimi nie rozumieli, oni nie różnią się aż tak bardzo, zasadniczo. I, więc ich produkty, ich fascynacje, ich hobby się nie różnią, więc ich, ich dzieła też nie będą się jakoś tak bardzo różnić. No, wydaje mi się, że w tym sensie nie ma czegoś takiego jak specyfika polska. Specyfikę ma polska lokalizacja, ale nie jestem pewien na ile to będzie charakterystyczne dla każdego kraju, że po prostu e, lo lokalizacja w Polsce jest charakterystyczna nie tylko ze względu na polski język, ale też na jakieś od odniesienia kulturowe. Jak słucham na przykład dumpingu do Battu Pane 2. E, no to ci żołnierze faktycznie zachowują się tak jak na e, polskich komediach. Te, te tak wulgaryzmy są tak zrobione, żeby nie razić swoją, e, e, ich użyciem, żeby tylko żeby faktycznie zabawić. No. Tutaj jeszcze wcześniej pojawiło się chyba, to chyba mi Mirek, tak, bo ja już pamiętam, powiedziałeś, że e, kiedy mówię o swojej ulubionej grze, że o dziwo została zrobiona przez Polaków, no tak, tak? I to mnie, ale... To te, nie, o tym, że jeśli mogę wysłać wtrącić, to jeśli mówiłam e, Dlatego powiedziałem o dziwo, gdyż jestem akurat wiele osób, już sam byłem zainteresowany kiedyś studiowanym e, akurat w e, 3D. Wstałem się na niwerek, mówię, to nie, ale no, takie rzeczy kosztują troszeczkę, W, w każdym razie... razie są, razie, są bardziej zdolni ode mnie, dlatego ich bardzo nie lubię i mi się nawet powiodło i tam <grym> bardzo <grym> nie lubię Na dole bardziej nie lubię. W każdym razie akurat problem na tym, że polscy programiści, choderzy czy, czy nie wiem, no, art designerzy są po mają moim zdaniem utalentowani. I... smutno mi jest, kiedy widzę tutaj bardzo zdolnego, który pracuje dla, nie wiem, Sony, i robi coś naprawdę podrzędnego, kiedy no nie wiem, mamy takie drobne style jak Techland, które nawet sobie poradzili mimo wszystko. No. Są to zdolni ludzie, którzy mieli o nakład, no i mogliby coś Myślę, że o twórcach jeszcze chwilę powiemy. Ja nie chciałam Ci tutaj zarzucać czegoś, po prostu taki zwrócić uwagę na taki, e, takie pewne określenie, czyli, że o dziwo to zostało zrobione przez Polaków, czyli jak, jakby gdzieś trochę się takie kompleksy czaiły, że a w Polsce to tak średnio z tymi górami, no... Ale to dotyczy u nas wszystkiego, to jest, prawda, to jest prawda, ale w przypadku gier, ja bym był skłonny twierdzić, że... To się zmienia... To właśnie. zdziwienie ma pewne przyczyny, takie nawet racjonalne, no po prostu chodzi o pewne takie sprawy. Po pierwsze, robienie gier kosztuje dużo pieniędzy, znaczy gier takich bardzo zaawansowanych technicznie, o których tu mówiliśmy, na przykład Bulletstorm czy, czy wiedzi. Kosztuje dużo pieniędzy, a Polska nie finansuje nie dba o twórców gier w takim stopniu jak Francja czy Wielka Brytania. Pamiętajmy, że tam rząd całkiem spore pieniądze pompuje i pompował w twórców, co zresztą. Urodziło naprawdę dobry efekt. Ale, więc to po pierwsze, że kwestia pieniędzy, po drugie, kwestia zapóźnienia technologicznego naszego kraju. Pamiętajmy o tym, że twórcy gier, czyli ci ludzie, którzy mają teraz 20-30 lat, to jednak są ludzie, którzy w szczególności ci, którzy bychają 30 lat. To oni się wychowywali w czasach, w których nie mieli dostępu do tych narzędzi, do których mają i do, do tego sprzętu często, a przede wszystkim do tych szkół, na przykład, który, który, do których mieli ich koledzy na zachodzie. To najczęściej byli, to była grupa zapalonych samouków, którzy się, nie wiem, uczyli na demoscenie, na pirackiem oprogramowaniu i na, i na sprzęcie, który był kupiony przez rodziców, więc to w tym sensie jest to pewne zaskoczenie, że nam tak dobrze to wyszło, Bo jednak ale nie sądzisz właśnie, że to jest atut, że nie. To, jest to że oni nie mieli tego podanego na tacy, nie poszli, bo no, się nie skończy. Skończy. Ja tylko musieli kombinować, musieli grać, musieli się sami uczyć. No, to są ja, ba to... trochę bardziej zaradni mi zaradni... tak, Się zaradni. No wiedzę tak ale i tak. nie, ja uważam, że yy, ja uważam, że to mimo wszystko. Energia tych ludzi ]raccja. powinna być spożytkowana lepiej niż na to, żeby sobie musieli tak radzić. Więc naprawdę po prostu... Right. To jest taka, że to jest jest to jest ]あの nie wokesJOń, Jerzy, to jest to no nie, ale jasne, ale zobaczcie, ludzie z pasją są wszędzie, tylko że w jednym miejscu ci ludzie z pasją mają łatwiej, a innym mają trudniej. No i to tylko o to chodzi, wiesz, na zachodzie są tak samo ludzie z Ale właśnie to, że w środowisku ci zahartuje bardzo, jest nie jest nie w... że nie ma to na pewno jakieś znaczenie, ale ja bym jednak wolał, żeby nie hartował. Jakby innał wybór, więc... Jakby jedna i druga strona ma tutaj trochę racji, ale rzeczywiście no, jakimś takim może minusem tego wydaje się pewnie właśnie zakompleksienie, tak? czyli brak dostępu tych narzędzi może powodować, że czy mogło powodować, bo mówiąc, że nie wiem jak jest teraz, mam nadzieję, że to jakoś mniej więcej e, trochę już postępuje. Ale jeszcze, przepraszam, tak. jedna rzecz, o której kiedyś mówiłam, a to jest dobra, dobry podcast na to, żeby to powtórzyć. Zachęcam. My jako Polacy powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie... Że Polacy, tak jak tutaj wspomnieliśmy, mają taką chęć i pragnienie sukcesu. Co widać w tym, że na przykład, kiedy się sukces mniejszy troszeczkę zdarzy, to go tak bardzo rozmuchujemy. I teraz, jeżeli chodzi o kulturę, to w żadnej dziedzinie nie, nie tak. udało nam się uzyskać tak spektakularnego sukcesu jak gra ale po prostu różnica jest, jest niewiarygodna w informatyce, w informatyce, ale gra w szczególności bo informatyka jest ogólnie mniejszą dziedziną techniczną a mnie chodzi teraz akurat o węższą dziedzinę kultury po prostu chodzi to jest koncie koncie na... sukces po komercyjny, podkulturowy komercyjno popkulturowy czy pop chodzi mi o... zobaczcie, przecież co by było gdyby jakikolwiek polski film przebił się do popkultury tak jak Wiedźmi, gdyby nie wiem zdobywał nagrody Game of the Year gdy, e, czy, czy w przypadku e, filmu The year. Gdyby, mówi, gdyby był pokazany tak jak e, e, e, Wiedźmin na odpowiedniku jakichś targów jako kluczowy film. E, no teraz e, to też jest popularny na świecie. Myślę, że to nie o furtkę. nie ma, ale. Jakie znaczenie że tak, na świecie tak, ma to... że Wydaje mi się, że szczególnie był taki rok, ja pamiętam, że ludzie z, z, z podcastu Giant Bomb Mówili, to był rok 2011, kiedy wyszedł Wiedźmin 2 W tym roku, kiedy oni mówili oficjalnie, że to jest rok Polaka Bo wtedy oni mieli tak, Bullet Stone, mieli Dead Island, mieli Wiedźmina i jeszcze wyszedł Hard Reset, który im się podobał więc po prostu w tym momencie ten, ta, ta, ta świadomość zachodnia była nagle zbombardowana polskimi produktami, które były, i, dobre. które były dobre i które konkurowały z ich najlepszymi produktami i wygrywały często pod względem komercyjnym i jakby popkulturowym. No w żadnej innej dziedzinie, ani w literaturze, ani w muzyce, ani w filmie, ale nigdy. I to nie mówię w ostatnich latach, ale nigdy w naszej historii. nie udało nie, się bo, to zrobić, bo to było takie nasilenie w jednym szok, nie? momencie, dlatego Do, to już, jakby jem. nie patrzeć. Bo to tak w różnych dziedzinach Polacy się wybijają, tak? Nie, nie rozumiem nie się, bo ja oczywiście nie, nie chodzi mi o to, że... Znaczy nie, jesteśmy... ja mówię, że to po prostu było takie nasilenie, że w jednym momencie się wszyscy jakby tak, skupili ja i zszokowali Szokowali tak? Oczywiście, ja mówię o pewnym takim yy, nieciekawym dla zbyt. nas... Odbiorze G. Mam na myśli to, że był taki moment, kiedy gry, grom rzeczywiście udało się coś takiego, czego co nie udało się żadnej innej dziedzinie kultury. A y, laicy, czy może po prostu ta, y, y, powie, no, ta, ta, te szerokie masy, które nie interesują się na co dzień grami, tak jak my nie zauważyli tego, na podczas gdyby, gdyby to była jakakolwiek inna dziedzina kultury to by to zauważyli na pewno, bo to byłoby jakby numer jeden w programach informacyjnych i tak dalej. To, wydaje mi się, że to jest dosyć zaskakujące, że to jest dziedzina, w której się udało ten, ten sen yy, zrealizować, to marzenie zrealizować, ale jakby prawie tak, nikt tego nie zauważył. Ale, no, ale trzeba że... się nie to na poza takim zbiorowym, o są Polacy To w tym prawda? No tak, no wiem w się nie wspomina, nigdy, choćby nawet, nie wiem, na jakiejś interi śmiesznej prawda? No tak, jasne. Znaczy zawsze to się pokazuje na zakładce technologie czy tam gry, tak? Ale nie jest to jakoś bardzo do mas przekazane, tak? Ani to wiadomość, jak nie będzie puszczony, jak to nie wiem, jakaś super książka czy film wyjdzie. No po prostu jest to w odpowiednich kręgach. w tym sensie można mówić, że jesteśmy, możemy być trochę zaskoczeni tym, że grom tak wyszło, bo innym dziedzinom kultury tak nie wyszło. Znaczy jakby wracając już do tego e, wspomnianego Wołense, czyli nowy film Andrzeja Wajdy, to też jakby tutaj, jeżeli masz, jest taka sytuacja, że wiadomo ceniony twórca filmowy z Polski, Mistrz Kina, tak, e, zostanie zgłoszona e, propozycja jego filmu jako do kandydata do Oscara i trzeba zrobić z tego wielki news. Nie wiadomo, co co na zachodzie to jest normalka, że ludzie zgłaszają po prostu. Tak, z tego. Właśnie, z tego się robi niesamowite news. Przecież było to, że nie wiem, że się Holand udało zakwalifikować do konkursu, to był większy jest, Więc w tym sensie. Więc jakby mimo wszystko jest jakaś ta potrzeba sukcesu i tak dalej. I rzeczywiście w przypadku gier, tak jak mieliśmy kiedyś spotkanie koła, które było poświęcone też temu samemu tematowi, to. Był, e, już nie pamiętam jaki, ale któryś z tych takich tygodników opinii miał na swojej opłatce Geralta i Geralt był znany najbardziej pożądanym Polakiem na świecie. E, więc można rzeczywiście uznać, że gra, która osiągnęła sukces, rzeczywiście dobrze zareklamowała e, Polskę, a raczej Polską popkulturę na Zachodzie. Nie tak. Z tym się właściwie wiąże kolejne pytanie, czy w takim razie powinniśmy, no jako może my to jest dużo powiedziane, ale ogólnie Polacy powinni jakoś w tym kierunku e, starać się te gry promować i uczynić jakimś swoistym towarem sportowym, czyli... W sensie gry? W sensie gry, jak najbardziej. No, to jest to znaczy to się już trochę stało. E, nie zapominajmy, że Tuls wręczył Obamie tak, z, e, tak, tak iPada z właśnie z, z z materiałami chyba z Wiedźmina, czy coś takiego tak, ale nie. też chyba też to, to, to, to kolekcjonerska tak. Wiedźmina i iPada z e, tak. filmami co było, było? dobre posunięcie, to było, to, to było posunięcie pokazujące, że przynajmniej jakby nie może wbrew nie? temu co mówiłem przy ten yy, premier się orientuje tym, że to jest jakiś sukces nie? ale yy, wracając do tego to, to, do twojego pytania moim to, to... tak o tyle warto, że rzeczywiście na przykład Wiedźmin zmienił perspektywę zachodniej prasy wobec Polski, bo widać to było bardzo wyraźnie po tym, co się stało kiedy zostało ogłoszone, że Xbox One nie wyjdzie w Polsce w pierwszej turze że wszystkie te, że ta, że ta, pura, ta że na zachodzie zobaczysz że były takie dwa kraje z Europy które zostały w znaczący sposób pominięte, w tym sensie, że należą do Unii Europejskiej to jest Polska i Portugalia, do, do, dosyć przyzwoite rynki jak się wydaje ale to Polska była tym krajem który wskazywany jako największy absurd znaczy uważano, że jak tak. można było pominąć Polskę. No, więc tego te konferencji tak, Microsoft. Więc, ja tak. więc właśnie dzięki temu, więc dawniej tego jakby nie było. Dawniej byłoby tak, że ludzie by się nie dziwili. No, jasne, to są te rynki, które są zawsze drugorzędne. Podczas gdy dziś jakby dzięki Wiedźminowi nie byliśmy już drugorzędnym rynkiem. W czysto w takim ekonomicznym rachunku to zaczyna mieć yy, poważne przełożenie? Ja myślę, że w ogóle nie, nie to jest oczywista odpowiedź, że powinniśmy, dlatego że cokolwiek dany kraj robi dobrze, eee, to warto to rozpromować na cały świat, bo to jest dobre dla krajów, dobre dla gospodarki, dobre dla mamy. naszej kultury. Jeżeli mamy coś dobrego, to to pokażmy. Poza tym myślę, że to przystało no się troszeczkę, nie wiem, hype'u, w ale pod tym względem, żeby ułatwić, jak pan prekaz stwierdził, że... Zajmowanie się grami, żeby uzwierciedlić ludziom, że gry to nie są bardziej dla dzieci czy coś takiego, prawda? Z tego można żyć, żeby ludzie stwierdzali i posyłali sobie dzieciaki na Politechnikę i żeby istniały jakieś kierunki, które by je zoptymalizowały ludzi pod tym względu, a nie żeby bawili się w Turbą Paskalu. Nie wiem, nie słyszałem nigdy o żadnej polskiej, chyba poznałem wyższą szkołę polskiej apolickiej w Warszawie, która posiadała licencję na Andrzej Achenczyk. trochę bardziej, prawda? A zawsze tak się mówię, że ludzie z Politej, dzięki ludzi z Politej Myślę, że pod tym względem trzeba by troszeczkę moim zdaniem zainwestować to fajna rzecz, która naprawdę może kogoś i ustawić, jeżeli w ogóle względem i też usławić się na, Chociażby Paulina Urbaniak, tak, a i Rębienka współtwórczyni z Bądź tak. Przez jakiś czas była dosyć staną wjazd, no, chociaż nie wiem, że wyściewała w terenstach ja bym się pozwolił sobie nie zgodzić z tym, że, że jakby nie ma tej świadomości, że na grach można zarobić, bo wydaje mi się, że prędzej jest w masowej świadomości takie przekonanie, że na grach można zarobić, że można się nać sukces komercyjny, niż na tym właśnie, że gry to... Yy, nie są górne zabawki dla dzieci. Z tym jest. Nie, bardziej nie, bardziej nie, bardzo, z tym To, jest to zależy na jakie kręgi społeczeństwa patrzymy. Właśnie, tak? bo na przykład gry ja, nie, ja. nie zajmują takiego miejsca jak filmy i literatura. Filmy ja, i ja. literatura teraz są na miejscu takim, że wszyscy wiedzą co to jest. Wszyscy wiedzą co się z tym jest. Ja czy to, sam, jest to już istnieje ileś tam lat na jest takie No dobrze, no to zobaczmy jakie są badania na tym jak wygląda czytelnictwo w Polsce jak wygląda granie w Polsce. Nawet na No tak, ale na przykład mogę na swoim przykładzie dać moją mamę, która mówi na przykład, że ja to zgraję się nie utrzymam, chociaż ja daję przykład League of Legends, gdzie jest na przykład polski team był mym, który się liczył w światowej czołówce. Tak? i z tego mogą być naprawdę duże pieniądze. No ale to jest e sport, a jakby tworzenie gier i, i cała branża to też jeszcze jest coś, coś innego. Natomiast takie przekonanie, że rzeczywiście można na tym zarabiać w Polsce już się pojawia. No, chociażby kwestia bo, tego, to, że Bo są firmy w ogóle, które na tym zarabiają. Bo są więc. firmy, a kwestia tego też jeszcze mówiliśmy przed... Pojawiają się wydarzenia, które pojawiają się wydarzenia, są wydarzenia które są dedykowane nie fandomowi, czyli to nie są jakieś konwenty czy coś tam, tylko są specjalistyczne spotkania biznesmenów, inwestorów, które jakby mają w zamyśle popchnąć tą branżę do przodu, czego zresztą Łodzi też będzie mieli nie do tego przykład, tak. Więc tak. jakby ta świadomość tego, że gry są branżą, są biznesem, na którym można osiągnąć sukces komercyjny już jest, natomiast świadomość tego, że gry są czymś więcej niż rozrywką, e, znacznie słabiej, przynajmniej się tak wydaje. Przy czym należałoby jeszcze dodać, że bardzo dużo przedstawicieli właśnie państwa, co mieliśmy na przykład do czynienia z tym w Krakowie na Digital Dragons, um, włodarzom często się wydaje, że um, oni tutaj zainwestują te pieniądze i będzie, że to będzie kolejne studio, które zrobi kolejnego wielkiego podczas tak. on, kiedy oni nie rozumieją, że. Takie studio w Polsce to może być, nie wiem, jedno, dwa, natomiast reszta robimy, mimo wszystko gry na komórki, na przeglądarki. trochę mniejsza produkcja, ale też zarabiające na siebie tak. i też będące ważną częścią rynku. Mm -hmm. Natomiast wyobrażenie jeszcze właśnie e, ludzi inwestujących czy tej strony państwowej jest trochę takie, że, że my tutaj zrobimy jeszcze 10 takich studiów, jak CD Projekt i będzie dzisiaj w rocznie. Co też by było... jest ja się, ja się z takiej pewnością zgadzam, bo to było też widoczne na GICie, na prezentacji e, panów, którzy reprezentowali krakowski klaster. E, Growy. I tam rzeczywiście to są włączone jakieś małe e, firmy, które robią małe gry, ale które rzeczywiście w jakiejś tam konkretnej swojej e, niszy są w stanie osiągnąć sukces. I nie wiem, gry Hidden objects, tak, które mają swój target, a też naprawdę nie się na to, że rzeczywiście, żeby powstawały kolejne ski projekty czy kolejne Techlandy, nie ma sensu za bardzo. Chyba tak, myślę, że. Te... W tym aspekcie temat się wyczerpał, ale skoro już zahaczyliśmy o inwestowanie, no to to pewnie zgodzicie się z tym, że w Polsce można by zrobić coś na model zachodni, czyli tego, żeby władze w pewien sposób wspierały. Prawda? żeby inwestowały w nich. Eee, tutaj już westchnienie nie usłyszałam. Czyli uważacie, że to jest niemożliwe? Ja jestem zwolennikiem minimalnego interwencyjnizmu, więc to raczej jest... Tak? że najbardziej mogą Może właśnie... Czy to jest Waszym zdaniem w ogóle potrzebne? tak? Do, żeby, znaczy, potrzebne jest na pewno, ale nie ma na to funduszy. Co? Jakby walczymy z długami, wszędzie koszty są cięte, a tutaj jeszcze grami mamy się koszty. I dobrze, że niektórych przepisów prawnych. Właściwie chodziło o, o zburkach publicznych, jak mówiliśmy Polscy nie tak. mogą zrobić Kickstartera w tej chwili legalnie tak jest. Żeby to przez spółkę w USA albo w UK. To są takie można by zmienić. Czyli to były takie prawne przepisy dlatego, że. Zamiast zfinansowany można zrobić ulgi podatkowe na przykład dla całego sektora, tak żeby to nie było tylko dla wybranych firm, to nie to we wszystkich. Zdecydowanie więc. tak. tak bo też e, kooperacja z Państwem znaczna rzecz. To, to jest, to jest, e, to jest też duży narzek organizacyjny, w sobie nie, mniejsze firmy raczej nie mogą poradzić. To jest to jest ten, więc e, tak naprawdę.. Wspieranie, to, jest, to fajnie, brzmi, że jest wspieranie przedsiębiorczości, ale to mogą, no mogą, e, mogą podosięgać tak na naprawdę tylko filmy, które już są całkiem dobrze razem. Dokładnie. To jest Przydałoby się coś, co pomogłoby jakby właśnie wypromować takich ludzi, którzy dopiero zaczynają, tak? Którzy no nie mogą jakby rozwinąć się przez to, że nie mają funduszy i nigdy się jakby to, jest, to, to z nich, jest bardzo trudne. Jak początek reklamy z tyle Dlaczego? Reklamy w telesklepie. Dobrze, jak Aha. początek reklamy w tele nie, nie nie chciałam. Nie Intencją. Ale ale. Spójrzcie, nasz nowy nowatorski kod. Nie mam tutaj jakiegoś przepisu, w którym teraz zarzucę, że ale jest jakieś rozwiązanie dlatego, że u nas w kraju to trochę źle działa, to ja wyobrażam sobie, że wyglądałoby to w ten sposób, że w Ministerstwie Kultury powstałaby w ogóle oddzielna grupa ludzi, zatrudniono by nowych urzędników, którzy mieliby się tym zajmować, zbierać te fundusze i tak naprawdę przyniosłoby to więcej strat niż ewentualnych zysków. Znaczy, żeby jeżeli by to była grupa to musiałaby być to grupa ludzi, która by oczywiście rozumiała, ten cały rynek. Rodzeniała rynek. Aby no, by na... tak nie było. Że na... cham... takiej komórki jest blisko zero. Więc lepiej, żeby faktycznie wprowadzić, jeśli podatkowe po prostu dla całej przedsiębiorczości i wtedy twórcy gier też na tym skorzystają, niż mielibyśmy skupiać się jako państwo na tym. No, to jest znaną postacią w gier. Tak jak na przykład to było we Francji. Tak? Tam się tu znajmował twórca Quantic tak no to, nie, to, i to między innymi dzięki nie Ale wy porównujecie bogate kraje do Polski, tak? No mylimy realia z Zachód, a Polska. To mylimy sobie co, no, wszystkie, to tak, tak tak, tak. Tak, Może wreszcie bo, czas, żeby przestać też tak się tak, cały to czas to deprecjonować to to te swoje zasługi, że tak, my w tej biednej Ale może najpierw dogońmy budżetem tym PKB wszystkim te kraje i wtedy zaczniemy na jednej kółce. Przy tej wielkości, tej lokalizacji chciałabym spytać, gdzie ty chcesz tego ty chcesz Właśnie przez, przez inwestycje w coś, mą, coś, co przynosi zyski, ale można by było dogonić, ale faktycznie lepiej... Ale lepiej się widzą, tak z każdym rokiem Polska się rozwija. no. to tempo jest rozwoju takie, a nie inne, to już nie nas. No ja tu teraz widzę sprzeczność, no, z jednej strony się rozwija, z drugiej strony to ciągle mamy gonić ten znaczy, zachód, no i... gonimy, tak, bo zachód też nie stoi w jakby nie patrząc, tak? Z kulem Tylko chodzi ci też nie możemy gonić na wszystkich polach, no. Okej, okay, tylko, że... Faktycznie warto by zrobić cokolwiek. Znaczy, dogonimy Inwestycji. najpierw przynajmniej na jednym polu, tak? I dopiero się zajmiemy innymi. wracając do ulgi podatkowej, to też by był błuchaczek, bo trzeba było jakoś jakiś system rejestracji tego, że my na przykład teraz tutaj tworzymy grę i chcemy ulgę podatkową. No i to był kolejny chaos, bo trzeba było to zorganizować i na co nie zbacowników i tak dalej, i tak dalej. Żeby się ktoś znał na tym, że na przykład ta firma ma wystarczającą dyskozycję, i dochodzą kolejne koszty jakieś zyski, tak? wątpię, żeby te zyski tych firm przez tą ulgę podatkową wzrosły na tyle, żeby zrównać te koszty. Na pewno byłoby zdecydowanie łatwiej, gdyby firma, która chciałaby zacząć swoją działalność, była zwolniona przez pewien okres podatku i wydaje mi się, że to już by wystarczyło. Ale to są jakieś Ado... ulgi na nowe firmy, to może starać się o dofinansowanie z tak? Dlaczego to jest? Znaczy <śmiech> <śmiech> <śmiech> nie że to możliwości, tak? Ja nie wiem, dlaczego wam? Ja, ja, ja Twórcy, wy tak się w takim razie. w takim razie. Jaka jest twardo rzeczywistości? rzeczywistość. Tak, że nie ma na to żadnych badań, wszystko jest doskonale. Tak Większe badań są organizacyjne, bo to, to, wiesz, to, generalnie kto chce, tam e, może, ten, kto temu się nie chce, tam znajdzie powód. Tak? A to, kto chce, to znajdzie sposób. Kto nie chce, znajdzie powód, tak, to, więc, więc, więc, więc, to, dobrym... Czyli jakby problem tutaj nie polega to, na to tym, to, polega to, na to, tym że, to, wiem, że są jakieś rzeczywiście problemy to, to z natury? organizacyjne i tak misząc globalnie, tylko to jest kwestia, nie polskiej takiej mentalności, żebyśmy sobie jeżeli chodzi o fundusze jakiekolwiek państwowe, unijne są obwarowane taką ilością zobowiązań, że jest to kulary, żeby się spełnić, Trzeba po prostu mieć całą, zatrudnić fundację, która będzie wyciągnięta tych funduszy, to jest absurda. Jeżeli chodzi o fundusze to jeszcze nie wiemy, a jeżeli chodzi o szukanie prywatnych inwestorów, to jest coś długie i ciężko nagrać jak wszędzie tak naprawdę. I w się Polska nie różni w żaden sposób stanów odszukania venture capitals tak, tak naprawdę. Teraz włożę trochę kij w grubisko, bo jakbyśmy sobie zrobili taki prosty podział, uproszczony na potrzeby tej argumentacji, wydaje mi się, do przyjęcia, pomiędzy grami wysokobudżetowymi, a grami niezależnymi. Zróbmy sobie ten podział, on okay. jest dosyć powszechny, tak? I teraz. My tutaj dyskutujemy o problemie finansowym, że jesteśmy niezbyt bogatym krajem, że nie mamy dobrych struktur finansujących i ale wydaje się, że takie struktury finansujące i brak pieniędzy to by raczej szkodził tym wysoko budżetowym produkcjom niż innym, prawda? Podczas gdy, jak spojrzymy na polskie gry, to nam lepiej wychodzą gry wysokobudżetowe niż indie. Bo na rynku indie jesteśmy beznadziejni. Jest nas bardzo mało w stosunku do... Wydawałoby się, że skoro jest nas tak wielu... To, to bez rysu problemu rysu. mogę wymienić Magpixera, bo teraz jest super hot, prawda? Ale e, i... I cisza! To nie z skrutuazy wymieniam, <śmiech> to idzie. ale tak poza tym, no może... Załóżmy, że zapomniało od... dwóch czy trzech... To A, to... Załóżmy, ja że to Załóżmy, że zapomniało to... dwóch tak trzech tytułach, ale... Zauważcie, że jakby tak ktoś zapytał, pomyślał sobie o tym czym mówimy, że my trochę mówimy tak jakby to był taki kraj, w którym jest, są te miliony talentów, tylko nie mogą się doczekać, ale w, w, jest rynek Indii, który obecnie już jest całkiem lukratywny. I tak jakoś coś nie wiem. Wiesz co, Czyli to, to rzeczywiście jest... trzeba się przeliczyć, czy rzeczywiście jest tak mało, bo... Tak no ja nie jestem pewien. Tak nie sądzę, żebyśmy mieli mniej twórców Indii, już nie. To wszystko tonie w mobilnych produkcjach. Mamy mniej niż Stany na pewno, wyliczeniowo produktów w Indii, ale w Europie uważam, że też nie stoimy wcale gorzej niż w Tak, tak ja mi się dawało, bo... jak tak miałem wrażenie, że pewnie dlatego, że jakby. Po prostu nie potrafię wymienić tych, za bardzo, poza dwiema, trzema, które potrafię wymienić, to wydaje mi się, że to jest mało. Skoro, raz jeszcze, więcej mogę wymienić tytułów wysokobudżetowych, co jest dla mnie dziwne. dlatego, że o nich jest głośno, po prostu? No tak samo nie, to okay, ja, ja to przyjmuję, ja ja dlatego, ale że... dlatego, będąc w gronie ekspertów, jestem ciekaw, jakie są te, o których jest ciszej. Ale, no, gry są, ale mają takie sytuacje, że jest to niegłośne, przynajmniej w jakimś określonym obszarze, tak? Ja nie mam przykładu, ale faktem to mogłoby się udać, gdyby dana gra się przebiła. No tak, musi się przebić, no, a na przykład te wysokobudżetowe, jak widzimy niebulet w i miały jakieś wsparcie ze strony wydawców, reklamy i tak dalej. No fakt, nie dusz, Ale tu na przykład mamy na takie narzędzie jak jest internet. I jeżeli gra indie będzie się podobała ludziom, wejdzie do internetu i zostanie rozbudowana, to znaczy, będzie do chyba do, do najlepszym czy? i najszybszym rozwiązaniem byłoby pełna legalizacja crowdfundingu. No Bo to wtedy, tak. wtedy faktycznie to dobrze, twórcy tak. polscy mogliby prosić o wsparcie i to wsparcie by prawdopodobnie otrzymali, gdyby pr proponowali coś, coś dobrego. By było kilka by akcji, czy yy, na polskich gry. I on miał taki modry sukces, w sensie zbierali w sensie jakieś... U Murców Medžik tylko zebrało trochę więcej niż... A, tak, tak, ale jeszcze na no, tak. w polskiej platformie wspieram proplno to. Trochę rzeczy było. Pamiętam, I, wiecie, to, też też zbierali bardziej że tak, żeby, to jest... żeby po prostu dotrzeć do, do, do polskich, polskich graczy, żeby jak żeby, musisz żeby skontaktować z nimi, to nie było tak specjalne, żeby... żeby, żeby Czyli co, po prostu zrobili sobie gra. kampanię, żeby zareklamować produkt. Tak, tak, tak. Żeby coś zrealizować. Żeby zrealizować polskie tłumaczenie, tak naprawdę, więc bardziej, żeby dotrzeć do graczy. Ale po tych akcjach widać, jaka jest możliwa skala tego. W sensie, że w sensie, to nie, nie bez powodu te, te kampanie były na małe kwoty, bo. Faktycznie sądzę, że nie ma szansy zadać większej kwoty dla z polskiego rynku. I czy to jest problem przepisów? Nie wiem. Może jest problem polskiego rynku, że jest mało pieniędzy w złotówkach. w sensie, żeby robić coś specjalnie dla polskich graczy. To była kwota 3000 złotych na taki wspierany i, i to, to, były, to były kwoty zebrane z sukcesem, ale no, rozumiesz, to są tak duże kwoty. Czyli w takim razie ja rozumiem, że teraz można taki wniosek wysnuć, że w naszym gronie ta pomoc od państwa miałaby się po prostu na nieprzeszkadzaniu skupić. Tak? I... Ja, ja, ja nie widzę tego problemu do końca, o którym tu była mowa. Jak ktoś... Jeśli nie podoba się pomoc państwa, to może ich nie brać. No, jakby po prostu, wydaje mi się, że jakby była pomoc państwa, to nie zaszkodzi. W tym sensie nie zaszkodzi, że też empirycznie możemy zobaczyć, że właśnie te kraje, które miały silną pomoc państwa, to znaczy Wielka Brytania, a przede wszystkim Francja, spodobały bardzo silne... Słucham. Korea, Samsung. Korea, z... <śmiech> Ale jeśli chodzi o gra, nie? One, że one mają silny przemysł growy i znacznie silniejszy niż nie wiem, państwa, które nie, też relatywnie bogate, znaczy teraz jest kryzys, to powiedzmy, tak tego nie widać, ale bogatsze od nas, które nie miały wsparcia jak Hiszpania czy Portugalia. Więc w tym sensie wydaje mi się, że to działa po prostu w Europie, ten model działa, ponieważ Europa jest fragmentaryzowana, rzeczywiście ciężko zdobyć w ten sposób pieniądze i sprzedaż, więc państwo się tu dorzuca i jest do, do dobry model. A jeżeli kogoś, komuś to nie pasuje, to jest w porządku, bo musi grać pieniędzy. Zawsze to będzie jakaś alternatywa, tak? Czyli... OK? Czy Kompletna alternatywa nie będzie. No, w końcu w, w sukces odnoszą, które sukces, które wycierają do ludzi. A, a, a pomoc państwa to jest tak... Dokładnie tak jak to jest pomoc, tak? To nie jest jakiś. No trudno, bitfinancing. Czujn był sfinansowany w całości przez państwo, 900 tysięcy euro. To jest. Platformówkę, nie potrafię tego mówić słowa nigdy. Tyle i nie. Train. Nie, ten się czyta, train? Nie, pan nie mówił. Train. Nie ja się że tylko w internecie, nigdy nie rozmawiałem o tej grze. Może dlatego. A więc mówią, train. Tak, tytuł jest niesłownikowy. Znaczy, w każdym razie. Ja nie znam słowa. W każdym razie ta gra była sfinansowana w całości z funduszu rządu duńskiego i z funduszu skandynawskiego to było 900 tysięcy euro to była kosmiczna kasa jak na grę po prostu kupowana przy czym oni się nie wyrabiali z terminami, że kolejne transe cały czas ta gra była na początku na 90 tysięcy planowane I, to, to i ta gra są sukces, tak gra zwróciła te pieniądze i jak jeszcze więcej więc są przypadki, gdzie całą grę sfinansowały zwróciła te pieniądze z w, w, sensie, w, sensie, w, sensie, w sensie oni mają dużo studio, które robi grę, grę. No dobrze, a w takim razie jak określilibyście warunki, jakie panują w Polsce do tworzenia gier? To znaczy, czy rzeczywiście możemy powiedzieć, e, o, czym, że, o właśnie, czy mamy pokolenie takich świetnych twórców, którzy rzeczywiście mogą pokazać coś, e, e, coś fantastycznego, mogą jakoś ten rynek zawojować. Tutaj gry indy się już pojawiły i tak Paweł stwierdził, znaczy, że problem... trochę jest jakby z tym gorzej, ale... Problem polega na, sobie... na tym, że gry... Raczej nie tworzy jedna osoba, zdarzają się takie przypadki, nie ale jeżeli chcemy zrobić dobrą, wysokobudżetową grę, to potrzebujemy... A tak, ja mówię o pokoleniu, tak? Nie ja mówię o Tak, potrzebujemy to... ludzi od dźwięku, ludzi od grafiki, ludzi od programowania. Wszystki potrzebujemy sami. Właśnie, i chodzi o to, że to nie może być jedna osoba, która pójdzie w jednym kierunku, będzie chciała programować i, i tworzyć w ten sposób gry, bo będzie potrzebowała specjalistów z innej branży, więc musimy wyprodukować bardzo dużo specjalistów z różnych dziedzin, żeby oni mogli razem współpracować i stworzyć dopiero jakieś... Zauważmy, że z każdym pokoleniem jest większa świadomość, że możemy na tym zarobić. Powstaje coraz więcej szkół. Do tych szkół jest coraz większy nabór, tak informatyczny i różnego typu szkoły. I coraz więcej jakby mówi się o grach polskich na rynkach światowych. Więc z każdym rokiem jakby będziemy kolejny krok w górę iść. Tak? bo to co w innych jest, krajach jest normalne u nas się dopiero jakby rozwija. jest no. na to jakaś szansa no, no tak, tylko żeby być twórcą gry no to trzeba być kreatywnym mieć ambicje i jeszcze umiejętności nie. dokładnie no, problem, no, to, ale to, to jest problem jest, problem, jest jakaś że, dziedzina? Nie że, że, nie obecne, że obecne, że obecne <śmiech> pokolenia, które coraz więcej <śmiech> <śmiech> się pojawiają nie mają wszystkich trzech opcji mają z, albo dwie, albo jedno. to jest taka mieszanka każdemu brakuje tych no i pomysłem jest, pomysł jest coś, właśnie ta kreatywność. To co pozwoliłoby stworzyć, była... innowacyjna. Okay, no mój, tak, mój, no tak, mój, właśnie zajść to kreatywność. I teraz trzeba było znaleźć osoby, które miałyby te trzy yy, cechy. I, grup i, I zrobić grupę z osób, które też mają te trzy i wtedy dopiero by była dobra gra. Znaczy ja jestem zdania, że jeżeli ktoś chce do czegoś dążyć to i będzie do tego dążył konsekwentnie, to na pewno to osiągnie. Eee, tylko że tutaj faktycznie jest ten problem, że samemu się niewiele zdziała. Tutaj naprawdę jest taka dziedzina, że trzeba zebrać wokół siebie dodatkowych ludzi. Ale wiesz, nie każdy, znaczy, znaczy, nawet jeżeli chodzi o duże, komercyjne produkcje, na przykład Redzi, ściągają ludzie z zagranicy, bo nie ma w Polsce programistów studiów silników. Tak jak tworzą studio w Kanadzie, bo nie będzie w stanie znaleźć ludzi w Polsce. A studio w Warszawie w Wrocławiu. Generalnie ludzie trzymają więcej 500 doświadczenia, w Polsce nie ma, albo pracują w firmach i nie chcą z nich odejść tak naprawdę. Więc można stworzyć w Polsce produkcję Indii, gdzie się wszyscy sami uczą tak naprawdę, ale zorganizowanie w tej chwili wysoko dwurzotowego studia od zera jest niewykonalne. Nawet średniej klasy robią całą gry nie mając dobrego teamu. Wy okej, okay, na co myślicie w takim razie o tym, że mam nadzieję, że nie pokręciem, bo ma wprost, czy już powstało w Krakowie nowy wyspie City Projekt. Czyli jakby tak, Wszystkich ludzi wyciągnęli z reality pump. Wszystkich. Tak. Z reality pump odeszło 20 osób i powód do radnych wziął w studio krakowskie nie tylko tego, bo tam parosów z Drago... No z Drago, i, tak, tak. Generalnie z, z Krakowskiej to po prostu to był transfer. Tak, to były z problemami finansowymi i ludzie z zakasą też. I okay. za projektami. No a wracając do Kuczo, jakbyście określili no. jednak te warunki no, do tworzenia gier. Ja was dzisiaj tak męczę, ale... No, no, <laughs> jednak jak my, jako teoretycy to wiadomo, nie mamy takiej wiedzy, jak to wygląda od kuchni. Jak to jest, kiedy chce się zrobić grę. Wiadomo, trzeba mieć film i tak dalej. Ale... Znaczy, zależy, że jak grę. Jeżeli chce zrobić taki duży konkretny to wiadomo, że, że... To by nie robić najlepiej. No, no tak przede wszystkim. No, najlepiej. No, najlepiej. Jeżeli chciałoby jeżeli się, jeżeli to jest. Chciałby się zrobić dużego RPGa, to najlepsza rada na to, to jest nie robić dużego RPGa, bo to się, to się źle skończy. No jeżeli... to smutne. No to smutne, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś chciałby się zajmować tworzeniem gier, to wcale zacząć to tak, tak nie jest. To trzeba wymyślić przede wszystkim z, y, dużo samozaparcia i trzeba się po prostu y, bawić, uczyć, kombinować y, samemu. Bo też te studia, nawet, y, które powstają, gdzie można się nauczyć, to one też za dużo nie dadzą. Trzeba wykazać własną inicjatywę tutaj. Przede wszystkim trzeba zmienić stan umysłu zrobienia gier na zrobienie gry. Tak, tak, tak. Dokładnie. W Polsce jest wielu osób, które robią gry, a jest bardzo niewielu osób, które zrobiły grę. Naprawdę, to jest duża różnica. dawać, się wydawać, że umiejętność jest podobna, ale mały, wydany projekt jest bardzo, jest bardzo, jest bardzo dużo więcej, niż yy, rozpoczęty projekt jest zerwany w połowie nawet jeżeli był bardziej zaawansowany technicznie i zrezygniarsko a w Polsce ciągle pan takie przekonanie, że trzeba napisać własne silnik do robienia gier potem trzeba się zrobić grafikę, a potem trzeba zrobić grę i są te ludzie, którzy już to udają tak jak człowiek, który napisał silnik Barok czy Marcin sodafa. ale to są wyjątki tak naprawdę Już już ktoś zaczynał od małych produkcji i chcesz coraz większe to, to jest w ogóle problem w yy, każdej yy, takiej branży kreatywnej, znaczy. Yy jest mnóstwo ludzi, którzy chcą coś zrobić, a tu masz ludzi, którzy doprowadzą coś do końca, jest bardzo mało. Ile, ile słyszałeś o ludziach, którzy właśnie e, piszą swój świetny scenariusz? Jestem, jestem w połowie, już mam super napisany pierwszy draft, e, zaraz będzie breakthrough, się ze się i piszę swój scenariusz. Przecież to też, też jest... jest... Jest mnóstwo mnóstwo takich historii, wiesz. I, y, to nie jest, no, jest wyłączne dla gier komputerowych. No. Raczej nie rozważam na malowanie z tego pierwszego to obrazu, ale będzie to bardzo kolorowy ale to jest jeszcze prostsze, zobacz, że na przykład jak na wszystkich forach internetowych, czy to nie wiem, Max, czy DPL, czy, czy bardziej wyspecjalizowanych, zawsze się pojawia, w regularnych odstępach pojawiają się ludzie, którzy, którzy piszą mniej więcej coś takiego. Mam super pomysł na MMO Po prostu zawsze to musi być od razu MMORPG. I zawsze to musi być tak. RPG. Oczywiście tak. że nie mają I wtedy wracamy, tak, chcesz zrobić dużego rpg go nie rób, tak? Nie, wiesz, tak. to jest, jest coś takiego. To, to, to jest, to jest, to jest szansa na jakiś zajęć typrojekt, chyba Nie eee. musisz się ten zrobić. Tak ponieważ generalnie każda, ka, każdy studio, który robi gry, e, to jak, jak się podpytasz, to oni mają mnóstwo historii o ludziach, którzy podsyłali im projekty, podsyłali im pomysły. E, ja nie, nie wiem nie wiem jak to jest u was, ale, ale e, tak takich zawsze jest dużo i po prostu z tych rzeczy e, na pewno są jakieś takie historii. historie. To byłoby dobre. Ja bym posłuchał. Ale to tylko jest bardzo no, dużo ludzi kreatywnych, w którym się wydaje, że jest sens coś z tym robić. Ja mam kolegi, który pracuje w wydawnictwie Czarne i on ma ten problem, że jest redaktorem i on odrzuca jakby te wszystkie gnioty, które nigdy nie zostaną wydane. Tak, bo no. ja bym... Znaczy nie, jeżeli chodzi o pomysły, to jest tak samo jak pomysł na książkę, czyli jeszcze jakieś ekspresy, tak, tak, tam, to to powieści, i opowieści, to są jest kani, w taki sposób czy, czysta ambicja, więc tak. jeżeli ktoś ma duże mniemanie o sobie, to... No ale, wiesz... co, ja nie będę sławnym pisarzem? No, wiesz, mówi, się, że... mówi się, że każdy szare człowiek, który mieszka w Hollywoodzie, ma napisany scenariusz w szufladzie. No, Może to jest. tak jest? Może tak jest. A to po tam tam mają stokową kotelę. Wiem, i by jest Wydaje mi się, że skoro mamy tutaj e, twórcę, to warto o tym wspomnieć, o czymś takim, co się rodzi z, z tych game jamów. Które Kajne. właśnie są jakby lekarstwem na ten problem, o którym mówimy. Że ponieważ masa osób nie potrafi skończyć, to stworzono konkursy, których główną ideą jest to, że musisz skończyć w tym czasie. Jakby koniec to. jest. Więc w tym momencie ta, ta gra, jakby ludzie muszą powiedzieć, co ok, nie dopracowujemy tego elementu, bo nie ma bo nie ma czasu. W tym momencie efekt jest z tego taki, że powstaje gigantyczna liczba prototypów w mniejszym czy większym stopniu zaawansowania, ale koniecznie odrobinę, chociażby grywalnych, no i potem mamy takie historie sukcesu jak Super Call. Mac Pixel też powstał na na przykład. No właśnie. sukcesem z tego jest taki, że każdy z tych ludzi, którzy dobili te gierki, to wiesz, to wychodzi z tego mądrzejszym. Ma to porównanie, że ja tyle zrobiłem w 7 dni czy w 48 godzin, a oni zrobili tyle, i o ja. Plus jeszcze to. Nie, nie będąc, nie biorąc udziału w takim game nigdy, ale czytałem, Aha. że podobno, to jest o tyle też pouczające, że ten krótki okres, nie wiem, czy to 24 godziny, czy 7 dni, wszystko jedno, ale ten krótki okres, jakby dynamika tego okresu jest identyczna jak dynamika, nie wiem, okresu rocznego. Ludzie też przeżywają ten moment uniesienia, kiedy im się wydaje, że wszystkie e, elementy włączą i potem ten moment po prostu przerażenia, że już... Nam no i ta... To będzie ten piesak, kiedy wszystko pójdzie zgodnie tak, z prawem. Tak, tak. to jest to, no, te game też stanowią taką symulację ten, ten, ten zespół się dociera w sytuacji kryzysowej na mikroskalę, ale już potem... ale jest, jest, jest dokładnie tak jak mówisz w sensie, słowo, słowo jest tak jak mówisz, to jest, jest dokładnie tak znaczy ee, też, też masz te momenty, kiedy myślisz, że to jest pierwszy projekt, który pójdzie zgodnie z planem tak. później myślisz, że w sumie idzie z planem, ale, ale, ale spoko później tragedia, oborze że nic nie, nie, nie mamy oborze o Boże nie działa, tak? później Boże, później... Ee chyba jeszcze gorsze, niż albo tak, Później przestajemy aktualniać te plany, które rysowaliśmy na tablicy, że wiesz, że, że, że ten i wszystko, wszystko, cały plan idzie idzie, idzie, idzie, idzie, uh, idzie spać. Uh, a później a później, uh, później jest ten moment, że się przecisnął pod sam koniec i, i to jest wszystko skondensowane no, do, to was, w tym czasie. To, to, tak, to tak działa. Ale koniec końców y, tak, ale to jest to jest super pouczające. To jest symulacja, której się nie da przeprowadzić a tak, z tak. tego. Nawet jeżeli no, się to nie to uda skończyć tej gry, to się wychodzi. Z naprawdę nie są doświadczeni. No bo wiesz, że się nie udało i można zmienić strategię. Ja, wiadomo, że się zrobiło źle. A poza tak, tym wiadomo, ostatnio to... mam wrażenie, że przynajmniej no ja jakoś specjalnie tego tematu nie śledzę, ale o jamach jest coraz głośniej, jakby jest ich coraz więcej, więc naprawdę można się spróbować jakby Sami swoich sił. Się na to zorganizować ekipę mamy, trzeba No jasne, że był. Był, tam na uniwersytecie. Tak, na uniwersytecie były. Tak, tak, także... Także, jakby tych okazji jest coraz więcej mówię, byłem, tak, i found, myślę, tak jak mówisz, nawet jak jeden projekt się nie uda, to wtedy można wyciągnąć wnioski na przyszłość. A tym bardziej, że jeszcze zmienił się klimat wokół tych konkursów, takich jak Ludum mianowicie, czy właśnie tym 7 FPS ostatni, mianowicie dawniej było tak, że jednak to, my... to, no to była no no, no taka <rodzi> E, niszowa impreza. Nikt o niej nie słyszał poprzednie. A teraz jednak e, krytycy z e, dużych stron, e, popularnych stron, e, mają takie poczucie, że no, wypadałoby trochę tego przebrać i powiedzieć o tym, To jest coś takiego, że dla nich to jest szansa, żeby, e, żeby napisać o czymś, o czym... E, o czym większe portale tego nie łyknął a to jest coś, co może wyróżnić naszą stronę, oczywiście, to jest coś, co, może, co my możemy dać naszym, naszym uczniom czego inni nie, nie, nie dadzą, bo nikt nie przejdzie i to jest, co więcej, usługa rzeczywiście przydatna, no bo jak ja wchodzę na tak. przykład na Ludum Dare, będąc zafascynowany często tym za każdym razem, kiedy sobie po tym pochodzę, to znajduję coś super, ale kiedy patrzę na tę liczbę, nie 1700 gier do przejrzenia, to tak po prostu tak, tak, tak, jest ona obezwładniająca, tak, tak, tak. więc ktoś by się przydał kto to przebierze i pomoże mi trochę okej, dobrze, ale ponieważ trochę chyba odbiegliśmy od tematu, a ja bym chciała, żebyśmy wrócili teraz e, do takich e, zagadnień, które podejmowaliśmy na samym początku, tak pierwsze dwa spotkania mniej więcej. I zapytam was jeszcze raz, jak wygląda waszym zdaniem kultura grania w Polsce? Coś się zmieniło... Kultura grania. Tak, kultura grania. Coś się zmieniło w przeciągu tego roku, e, może jakoś od takiej strony wydarzeń, które są organizowane, można to ugryźć, czy uważacie, że one są na dobrym poziomie, warto tam przychodzić, warto tam się pojawiać. Przecież Akademik się odbywa często. Przecież, nie no, to się zmienia chyba na lepsze. Na Znaczy... no nie to, ale... Sam fakt, że powstają takie lokale, jak Revelab czy Pad Bar. To świadczy o tym, że jest to się pełnego rodzaju społeczność, która wychodzi z cienia, Barcrafty. A bo jak są organizowane barcrafty. Więc to... Po prostu przychodzi do się codzienności to jest fajne. No a poza tym i eventy, które powstają, tak, tak jak teraz będziemy mieli ten festiwal gier i komiksy, no to też raczej na niskim poziomie on nie stoi, jeszcze w Atlas Arenie, która słynie z tego, że były mistrzostwa świata w siatkówce organizowane. Tak. Jest... No, za premiera GTA, za premiera Diarno, w tym roku chociażby? Coś się dzieje w no, jakimś stronę? gier idzie w dobrą stronę? Nie jest jeszcze mainstreamem, ale nie wiem. Włucham, że im wszystko bardzo dobrze w tej chwili. Tak. Czyli w takim razie, bo już, no, nie chodzi o to, żebyśmy teraz na przykład się przerzucali właśnie jakimiś e, takimi pochlebstwami na temat tych wszystkich wydarzeń i tak dalej, ale w takim razie właśnie Waszym zdaniem możemy być ich więcej, czy nie wiem czy on... więcej. więcej! Więcej? Wcale więcej, więcej, <laughs> Wcale więcej. jest z tego wosek. Eee... więcej, może raczej na lepszym poziomie. No w Polsce jeszcze nie ma wydarzeń zbrojnych na światowym poziomie. Jeszcze tak naprawdę nie mamy własnego gejską, mamy nie mamy Nie ma żadnego wydarzenia, gdzie w się za granicą, w Game Game są, ale takich typowych nie ma. PGA kiedyś było, w było fatalne, w tym roku zobaczymy jakie będzie. I to by się przydało, to żeby ucementować te kultury, żeby takie miejsce spotka, ale ich tylko nic nie musi być dużo więcej niż teraz. lepiej by podnieść jakość teraz. są obecne. GenwDW, Sosnowcu, właśnie Gra Akademia, PGA. Z Dragon. Digital Dragon w roku będzie płatne, więc nie będzie darmowego alkoholu. W ogóle ma być? Przecież bo to może. że było. No, wow, wczoraj... Rozumiem, że teraz na Akademii Darmowy alkohol i wszyscy przyjdą. Tak, jasne. Nawet z agranicznych na wtedy. Skąd pieniądze? Okej. ale. alkohol. Mam faktycznie. Nie, no dobrze. A w takim razie, tytułem już chyba do końca do naszego spotkania. Na jakie polskie gry czekacie najbardziej? <gry> ja czekam, ja <gry> <Ta>. Super, gry? Hot, to Super, wiadomo, wszyscy na to czekamy. Gdyby i, no, mi mi tak. my tak, gdyby, najbardziej. Gdyby to podgranie padło dwa dni temu, powiedziałbym Shadow Warrior. A dzisiaj? <grym> Nie, bo wyszło wczoraj. Aha, okej. Okay. <grym> tak w takim razie Mam jeszcze do jeszcze do kartę. Do Do Też na, na jest... to czekamy. Mamy kodos. Nie wiem, co będzie po ogóle Poza więc i the Diamond. Light wychodzi na przykład. Dying Light. To jest ten najnowy, tak? Nie, ja nie, no, non, nie wiem, czy na to czeka, bo ja nie grałem w poprzednią challenge, więc w mình, ass, <rault> no, do nie wiem, czy nie. Daing nie się. podoba ci się. Zagraj podoba ci Okay. Dobrze. To jest to, o, właśnie, to ja czekam na, dobrze, ja czekam na tę grę, który tytuł zapomniałem, ale chodzi mi o tę grę Mielarza. Tak, dlatego, że mi się ona podoba, bo mi się wydaje, że oni rząd się, że on jakoś inspirował przed bardzo To jest taka po prostu... Ale zresztą, bo to było mówione, że to jest takie tylko więcej akcji... Na to czekam, na to Okej, dobrze. Dziękuję wam wszystkim spotkanie robi się coraz głośniej, tak że chyba musimy pokoje naszą część nagrywaną kończyć i widzimy się za chwilę.